Dzielny rycerz Franio Dzielny Franio na swym koniu krainy przemierza, bo go król pasował właśnie wczoraj na rycerza. Rumak jego cały czarny i zakuty w zbroje. Gotów, by niebawem stoczyć same ciężkie boje. Rycerz Franio szuka dzielnie po świecie przygody, jest odważny, mądry, Bystry, silny oraz młody Jego rumak pod raźno postukuje Rycerz Franio swej przygody dziarsko poszukuje Wieść się niesie od wsi do wsi Że w sąsiednim kraju Król z królową co tam rządzą Kłopot wielki mają Król z królową przez dnie całe wielkie łzy wylewa i szukają w świecie całym dzielnego rycerza. Trwoga straszna ogarnęła królewską rodzinę, Bo im smok chce zjeść na obiad jedyną dziewczynę. Płacze sama też królewna całymi nocami, Że smok jutro ją rozszarpie ogromnymi kłami. Król obiecał uroczyście, to ubije smoka i królewne uratuje, dostanie wór złota. Franio, słysząc wieści takie, przyspiesza konika. Konik zbiera wszystkie siły i prędko pomyka. Rankiem byli już u celu. Stanęli przed smokiem. Smok spał jeszcze i ich zmierzył tylko jednym okiem. Go chcecie? Pita bestia, okropnie ziewając. Walczyć z tobą! Krzyczy Franio, naprzeciwko stając. Na to pyta smok. Cóż złego ja tobie zrobiłem? Byłem grzeczny i milutki. Nawet ząbki myłem. Odpowiada na to Franio. Kogo oszukujesz? Ja słyszałem, że królewne dzisiaj zjeść planujesz? Że królewne zjeść planuje? Niech rycerz poczeka, bo nie chodzi tutaj przecież wcale o człowieka. I to mówiąc, smok w swej grocie zaraz się zanurza. Słychać stuki, brzdęki, szumy. Smok groty od gdy wychodzi, w swych pazurach trzyma pudełeczko i uśmiecha się szeroko i uchyla wieczko. I smok pyta. Co jest w środku, proszę jaśnie pana? Jest królewna, lecz zrobiona cała z marcepana. Podarunku od cioteczki słodycze dostałem, a królewnę tą na koniec zawsze zostawiałem i dziś właśnie planowałem to cudeńko schrupać. Mogę też dla ciebie mały kawałek odłupać. Słysząc smoka, rycerz Franio już śmiechem wybucha, a smok śmieje się serdecznie od ucha do ucha. I się z sobą w wielkiej zgodzie obaj pożegnali. Franio na konika wsiada i znika w oddali. I do zamku króla Franio przybywa za chwilę, bo nie było to daleko, gdzieś ze jedną milę. Nie smuć królu się z królową, nie płacz już królewno. Nie chce smok tu zjeść nikogo, a wiem to na pewno, bo królewna, którą właśnie schrupałem ze smokiem, była cała zmarcypana z marcepana, kokiem. Odetchnęła z głośną ulgą królewska rodzina, że niegroźna okazała się smocza gadzina. A królewna się Franiowi na szyję rzuciła, zakochana w nim szalenie, rumienicem spłoniła. Franio także się w królewnie zakochał ogromnie, patrzył jej z miłością w oczy omal nieprzytomnie. Więc na zamku się odbyło wystawne wesele. Świętowali i radości mieli bardzo wiele. Działo się to przed latami, gdy wyruszył Franio w drogę. Na koniku jadąc wiernym, znalazł wreszcie swą przygodę. Teraz pewnie już z królewną dzieci swoje mają. I słodycze wprost do groty smoka przysyłają.